Zither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 647-4000 847-647-4000 Posiadłość.com Wiadomości z rynku nieruchomości Najważniejsze wiadomości tygodnia. Ceny domów najwyższe od 73 miesięcy. Mogłyby się wydawać, że ceny domów na rynku krajowym rosną w oczach za każdym razem, gdy na nie spojrzymy. Choć prawdą jest to, że tempo wzrostu wartości nieruchomości na wielu rynkach spada, ciągle wszystko zmierza we właściwym kierunku. A jest to kierunek w górę. Według Realty Truck, spółki zapewniającej informacje na temat rynku realnościowego, w październiku średnia wartość cen domów, tzw. mediana, wynosiła 193 tys. dolarów. Dla przypomnienia, mediana to punkt cenowy, gdzie połowa domów została sprzedana za większą cenę, a połowa za mniejszą wzrosła o 2% w porównaniu z poprzednim miesiącem, a w skali rok do roku wzrosła o 16%. Jest to również najwyższy poziom od września 2008 roku. Dla tych z nas, którzy nie mają pod ręką kalkulatora, to najwyższa wartość od 73 miesięcy. Ożywienie rynku realnościowego nie zwalnia. Podczas wychodzenia z kryzysu mieszkaniowego rynek nieruchomości również doświadczył problemów. To typowe dla ożywienia we wszystkich sektorach rynku. Dopóki jednak poprawia się sytuacja we wszystkich sektorach gospodarki, możemy się spodziewać kontynuacji i ułatwienia drogi do pełnego ożywienia. Dyrektor naczelny spółki w sektorze inwestycji w nieruchomości United Development Funding omawiał tę kwestię z przedstawicielem firmy finansowej district.com. Jego zdaniem stopa bezrobocia spadła, ale liczba ludzi zatrudnionych na pół etatu, a nie na cały etat, tak naprawdę wzrosła. Jeśli więcej ludzi przejdzie na zatrudnienie pełnaetatowe, poprawi się wzrost wynagrodzeń, a co za tym idzie, zachęci potencjalnych nabywców domów do wejścia na rynek realnościowy. Tego więc należy się spodziewać w 2015 roku. Wzrost popularności domów w miastach. Jeśli szukasz domu, i wydaje Ci się, że widzisz więcej ofert domów miejskich? Nie mylisz się, to prawda. Firmy zajmujące się budową domów w USA stawiają obecnie więcej domów w miastach. Według nowego raportu opracowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych w trzecim kwartale tego roku w miastach powstało 20 tysięcy nowych domów. Oznacza to wzrost o 17% w porównaniu z tym samym okresem roku 2013. Domy miejskie stanowią obecnie 11% wszystkich budowanych domów jednorodzinnych. Analitycy spodziewają się dalszego wzrostu tej tendencji w nadchodzących latach. Wynika to częściowo z rosnącej popularności dzielnic oferujących domy miejskie. Są to zwykle obszary miejskie, w których można na piechotę dotrzeć do restauracji, sklepów i komunikacji miejskiej. Zdrowa prognoza sprzedaży domów na 2015 rok. Bardziej pozytywne przewidywania dla rynku mieszkaniowego na nadchodzący rok. Ponad dwa tuziny profesjonalnych ekonomistów przeprowadziła ankietę z agencją Reuters twierdząc, że rok 2015 powinien być dobrym rokiem na sprzedaż nieruchomości. Są oni przekonani, że w pierwszym kwartale domy istniejące sprzedawać się będą w rocznym tempie 5 milionów 200 tysięcy jednostek. Pod koniec roku ta wartość powinna wzrosnąć o dodatkowe 100 tysięcy. Ekonomiści twierdzą, że wolniejszy wzrost wartości nieruchomości i lepsza sytuacja na rynku pracy napędzą popyt na rynku mieszkaniowym. A to z kolei, jak nie trudno się domyślić, może spowodować wzrost liczby budowanych domów. Kolejny temat to wykup domów skonfiskowanych w procesach sądowych. Ogromna zmiana w polityce konfiskat wzbudza pewne kontrowersje. Chodzi o wykupowanie domów. Do tej pory, zanim czyjś dom został odebrany, można go było wykupić, ale konieczne było zapłacenie całej kwoty należnej z tytułu hipoteki, nawet jeśli przewyższała ona wartość nieruchomości. Według gazety Los Angeles Times to się jednak zmieniło. Ludzie, których domy zostały przejęte, będą teraz mogli zapomnieć o wcześniejszych długach i wykupić dom za kwotę równą aktualnej wartości nieruchomości pod warunkiem, że posiadają hipotekę pochodzącą od Fanny May lub Freddie Mac. Zdaniem krytyków może to zachęcać kredytobiorców do niewywiązywania się ze swoich zobowiązań, jeśli wpadną w tarapaty. Zwolennicy twierdzą jednak, że to rozwiązanie zmniejszy liczbę opuszczanych nieruchomości i ustabilizuje sytuację w poszczególnych dzielnicach. Rosnąca aktywność w sektorze kredytów hipotecznych. Po wielu latach spłacania zadłużenia Amerykanie powoli zaczynają ponownie zaciągać kredyty. Dlaczego? Sytuacja gospodarcza poprawia się, a to pomaga przekonać większą liczbę potencjalnych nabywców, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego jest bezpieczne. Zdaniem Fox Business liczba kredytów zaciąganych w USA zaczęła rosnąć ubiegłego lata, w znacznej mierze dzięki kredytom hipotecznym. Aktywność ta obejmuje także karty kredytowe, kredyty na samochód i kredyty studenckie. Wzrosła liczba nowo zaciąganych kredytów hipotecznych, a całkowita wartość zadłużenia Amerykanów w postaci kredytów hipotecznych wzrosła o 35 trilionów, osiągając wartość 8 bilionów dolarów. Ten wzrost jest w pewnym sensie kamieniem milowym, ponieważ poziom zadłużenia spadał w ubiegłych kwartałach. Wiemy już, że kluczem dla rynku mieszkaniowego jest ożywiona gospodarka. Nieustannie słyszymy, jak niskie są stopy procentowe kredytów hipotecznych. Jednocześnie dowiadujemy się, że pokolenie milenium, czyli osoby w wieku 20 do 35 lat, tylko w niewielkim stopniu uczestniczy w rynku realnościowym. Ponieważ to pokolenie obejmuje ogromną liczbę osób kupujących pierwszy dom, które osiągają już z wejściem na rynek, pytanie brzmi, dlaczego nie przyciągają ich niskie stopy procentowe? Prezes spółki Forbes niedawno rozmawiał na ten temat z telewizją Bloomberg. Powiedział, że chodzi nie tylko o stopy procentowe. Dobra wiadomość jest taka, że przyszłość jawi się w jasnych barwach. W listopadzie poziom zatrudnienia wzrósł do ponad 320 tysięcy nowych miejsc pracy. Według CNN oznacza to, że pod względem wzrostu zatrudnienia Stany Zjednoczone mają najlepszy rok od roku 1999. A przy tym jeszcze nie obliczyliśmy wyniku za grudzień. W przyszłym miesiącu zatem może więc paść kolejny rekord. Jeżeli pamiętamy film Pogoda dla bogaczy, to powiemy teraz nieco o wzroście sprzedaży domów luksusowych. Sprzedaż istniejących domów po cenach przekraczających 1 milion dolarów znacznie wzrosła w październiku, jak twierdzi CNBC. W skali rok do roku był to wzrost o 16%, czyli o więcej niż w jakimkolwiek innym przedziale cen nieruchomości. Jedną z kluczowych przyczyn jest giełda. Nieustannie panują tam tendencje zwyżkowe, więc bogaci Amerykanie czują się wystarczająco pewnie, by wydawać duże pieniądze na dom. Nieznaczny wzrost sprzedaży nowych domów. Coraz większa liczba Amerykanów kupuje nowe domy. Z raportu Departamentu Handlu wynika, że w październiku sprzedaż nowych domów wzrosła. Wzrost nie był wielki i wyniósł około 1%, ale i tak był wyższy niż wzrost wrześniowy. Oznacza to, że w dalszym ciągu napieramy rozpędu. Jak donosi Associated Press, największy wzrost odnotowano na środkowym zachodzie, gdzie osiągnął on prawie 16%. Na północnym wschodzie osiągnął wartość 7%. Eksperci z Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych stwierdzili, że podoba im się kierunek, w jakim zmierza sprzedaż nowych domów ze względu na niskie stopy procentowe kredytów hipotecznych, przystępne ceny i tworzenie większej liczby miejsc pracy w całym kraju. W listopadzie znacznie wzrosła pewność firm budujących domy. Mniejsze domy to najtrafniejszy wybór dla kupujących pierwszy dom. To może być znak, że nadchodzą dobre czasy. Po wieloletniej tendencji budowania coraz większych domów, wielkość typowego domu w USA spada. Średnia wielkość wybudowanego niedawno domu jednorodzinnego wynosi obecnie około 2400 stóp kwadratowych. Oznacza to, że jest ona o 2% niższa niż na początku tego roku i według Wall Street Journal najniższa od końca roku 2012. Firmy budujące domy nie wybierają wielkości nieruchomości na chybiu trafił. Obserwują, co kupują nabywcy. A ponieważ osoby kupujące pierwszy dom zwykle wybierają nieruchomości mniejsze, po bardziej przystępnych cenach, może to oznaczać, że zechcą się bardziej zaangażować.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 Feliz Navidad, prospero año y felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas! We wanna wish you a Merry Christmas! We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. from the bar.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 Sanie, góralskie kolniki Ej, jadą w saniach panny Przy nich Janosiki Ej, jadą w saniach panny Przy nich Janosiki Co raz, który krzyknie Nie wiadomo na co Ej, echo Ech, odpowiada Bo musa to płacą Ej, echo Ech, odpowiada za to płacą. Spod kopyty lecą z Hej, lecą z chyba Zmarznięta ziemia drzy. Hej, ziemia drzy. Dziewczyna tuli się. Ej, tuli się. Z kopyta kuliknie. Ej, kuliknie. Patrz, gwiazdy świecą doma na dnie, kulił mnie, z kopyta kulił mnie, z kopyta kulił mnie.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 847-647-4000 W internecie posiadłość.com 847-647-4000 Bezpieczna droga do closingu. Tom Dudziński Uwaga! Specjalna oferta dla słuchaczy Radia Posiadłość.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 Tak czekamy każdej zimy, Dlaczego zawsze Pan przychodzi do nas, gdy śpimy? Czy to już musi tak pozostać? Czy to jest w księgach zapisane? Ja od prezentu bym wolała spotkanie z Panem. Wiem od dzieci, że z radością chciały wysłuchać pana głosu. Wróz grzejemy panu uszy piosenką gorąco jak rosół. U, u, ha, ha, ha!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 Zapraszamy. Radio Posiadłość. Chcemy kupić dom, więc załatwiamy Pożyczki tu, sprzedaż nieruchomości tam. Latam po całym mieście, nie ma rady. Jest rada. Tu kupisz lub sprzedasz dom pod jednym dachem. Darmowa wycena posiadłości i duży wybór ofert. Zadzwoń 847-647-4000 lub wejdź na www.posiadłość.com Brawo, Kongres Stanów Zjednoczonych.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 Gwiazdka z nami jest, jest ktoś taki, ktoś, kto chce właśnie dziś odwiedzić mnie, miły starszy siwy pan. Z wielkim workiem przyjdzie sam i dostaniesz to, co chcesz. Dzisiaj jest magiczny dzień. Dobry wieczór. Zastałem Jolkę. Jolka, jakiś facet z do ciebie. O, Mikołaj. Wysłałaś, Jolu, pocztówkę do świętego Mikołaja? Wysłałam, wysłałam. A byłaś grzeczna? Byłam, święty Mikołaju. No to jak ładnie świętemu Mikołajowi zaśpiewasz, to Mikołaj wyciągnie z wielkiego worka śliczny prezencik. Aha. Dla małej Joli. Gotowa?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 bardzo ładnie zaśpiewaliście, kochani. Pamiętajcie, żeby prezenty otworzyć, gdy pojawi się pierwsza gwiazdka na niebie. A teraz zaśpiewajmy razem dla wszystkich dzieci na całym świecie. Ding dong, ding dong, spał już śnieg. Pierwsza gwiazdka z nami jest. Jest ktoś taki, ktoś kto chce.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 Szczęśliwego Nowego Roku. Z całego serduszka. Trzymajcie się cieplutko, papa. Pa. Radio posiadłość!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 Sytuacja na rynkach mieszkaniowych zmienia się wraz z pogodą. Kiedy na dworze robi się zimno, sprzedaż domów zwykle zamiera. Ceny spadają, a podaż domów na sprzedaż wzrasta. Rosną też wymagania kupujących. To rynek kupującego, co nie oznacza, że nie uda się sprzedać domu za godziwą cenę. Trzeba się po prostu bardziej do tego przyłożyć. Niech pogoda będzie Twoim sprzymierzeńcem. Zima niesie mnóstwo przyjemności. Jeśli leży śnieg, wykorzystaj go jako atrakcję. Podczas odwiedzin potencjalnych nabywców rozpal w kominku, a na krzesło zarzuć przytulny pled. Wybierz opcję najlepiej pasującą do stylu Twojego wnętrza. Niech Twój dom wypełni zapach drewna cedrowego. Kiedy cała rodzina wnosi do domu błoto i śnieg, ciężko utrzymać jest czystość podłogi. Wyznacz więc przy drzwiach frontowych osobne pomieszczenie lub kącik na brudne obuwie. Wydziel to miejsce stojakami na buty, a na nich ustaw kalosze domowe. Na ścianie zawieź sanki lub deskę snowboardową ozdobioną gałązkami ostrokrzewu. Regularnie odśnieżaj podjazd do garażu. Zawieź lampki na drzewach i krzewach by sprawić wrażenie skrzącego się śniegu. Chcesz sprawić, aby wszystkim wydawało się, że utrzymanie domu zimową porą to nic trudnego. Zatrudnij doświadczonego agenta. Rynek realnościowy to nie miejsce, gdzie należy sprawdzać swoje możliwości. Choć może się wydawać, że brak konieczności płacenia pośrednikowi pozwoli odzyskać większą część pieniędzy włożonych w dom, to tak naprawdę możesz więcej stracić niż zyskać. Pośrednik nieruchomości przedstawi rzetelną ocenę rynku, podpowie strategię sprzedaży i prezentacji domu, a także zapewni oferty tylko od zweryfikowanych i pewnych nabywców. Niech Twój dom będzie idealny. Na rynku kupującego jedynie lokalizacja i stan domu mogą skłonić nabywców do zapłacenia wyższej ceny. Co prawda nie możesz zmienić lokalizacji, ale z całą pewnością możesz poprawić stan swojego domu. Dom, który jest gotowy do zamieszkania, a taki, który wymaga pracy, dzieli ogromna różnica. Jeśli w Twojej okolicy są domy o trudnej sytuacji, których właściciele stracili pracę lub mają jakieś problemy, nie będą one zapewne w najlepszym stanie technicznym. Pokaż, że jesteś dumny z posiadania domu i spraw, by był on w stanie umożliwiającym natychmiastową przeprowadzkę, dzięki czemu będzie bardziej atrakcyjny niż jakikolwiek inny dom w okolicy i przedziale cenowym. Zaproponuj właściwą cenę. Na rynku kupującego można się spodziewać niskich ofert, ale nabywcy z większym szacunkiem potraktują domy wycenione we właściwy sposób i w idealnym stanie. Jeśli w Twojej okolicy ceny spadają, poproś o pomoc doświadczonego pośrednika sprzedaży nieruchomości. Wycena w oparciu o niedawno sprzedane domy nie będzie w takiej sytuacji tak dobra, jak w oparciu o aktualne, niesfinalizowane sprzedaże. Musisz określić dolną wartość, ale wycena domu nie powinna mieć nic wspólnego z Twoim zadłużeniem lub kwotą niezbędną do zakupu nowego domu. Nabywcy zapłacą jedynie kwotę obowiązującą na rynku w danej chwili w oparciu o ceny niedawno sprzedanych domów. Spraw, by negocjacje były przyjemne. Negocjacje to prawdziwa sztuka i zwykle najlepiej jest, kiedy obie strony dostaną to, na co liczą? Na przykład, możesz zdecydować się na przyjęcie niższej ceny w zamian za płatność gotówką lub szybsze sfinalizowanie transakcji. Nabywca może zechcieć zapłacić cenę wywoławczą, ale w zamian poprosi Cię o pokrycie kosztów zamknięcia transakcji. Szybko zorientujesz się, czy masz do czynienia ze szczerym nabywcą. Podczas negocjacji terminowo przedstawiaj nabywcy dokumenty, rachunki i inne informacje. Jeśli czujesz, że nabywca nie prowadzi negocjacji w dobrej wierze, po prostu przestań odpowiadać. Nie masz obowiązku odpowiadać na niedorzeczne oferty. Nabywca zrozumie komunikat i albo się wycofa, albo rzetelnie podejdzie do tematu. Być może zaskoczy Cię wiadomość, że rynki kupujących działają także na korzyść sprzedających. W idealnym świecie otrzymasz najwyższą stawkę za swój dom i kupisz kolejny za okazyjną cenę. To zdarza się jednak bardzo rzadko. Skoncentruj się na kwestiach dużej wagi. Sprzedać i kupić za rozsądną cenę. Nie martw się tym, czego nie dostałeś lub co chciałeś dostać za swój dom. Kupując kolejny dom też będziesz mógł skorzystać ze spadku cen i wszystko w takiej sytuacji się zbilansuje. Chodzi przecież o to, aby zdobyć w końcu ten Twój nowy, wymarzony dom. Radio to Brawo Kongres Stanów Zjednoczonych!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 838 8855 lub wejdź na stronę implantychicago.com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 Thank you. Wszyscy, wszystkim, żną życzenia. Trzeba taką, taki, żebą, nie nie, wiatr, wąch cie. Jeden raz do roku, dzień, zwykły dzień, który liczy się od zroku Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Wszyscy wszystkim ślą życzenia, a gdy wszyscy usną wreszcie, do piękliwia zapadnie. UWAGA! Przypominamy wszystkim słuchaczom,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 Wszystkim naszym słuchaczom i klientom, rodakom w kraju i za granicą, życzymy zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. A wznosząc toasty przy świątecznym stole, dodajmy jeszcze jeden. Za tych, co na morzu, na lądzie i w powietrzu, i za samotnych wędrowców na szlaku pośród nocy. Do usłyszenia. Świat się ubrał na białą, księżyc świeci co sił. Mało czasu zostało, pierwsza gwiazda już lśni. Czekam z nosem przy sobie, dość już puka do drzwi. I'm uh -huh.